Wibracja 28. Deklaracja zaufania. Zaufanie to poważna sprawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Każdy z nas z pewnością spotkał na swojej drodze kłamców. Ludzie kłamią nam prosto w oczy oraz zniekształcają prawdę o nas w rozmowie z innymi. Niewątpliwie doświadczyłeś też zdrady. Aby pomyślnie wzmocnić nasze wibracje. Należy otoczyć się ludźmi szczerymi i godnymi zaufania. Potrzebujesz wsparcia, poczucia wsparcia oraz sam musisz być osobą wspierającą innych. Jeżeli chcesz napotkać ludzi godnych zaufania, sam musisz okazać taką cechę. Związki i przyjaźń wymagają równowagi między ofiarowaniem i otrzymywaniem. Jasne, czasem musisz dać więcej, czasem więcej wziąć. Lecz w prawdziwym związku to się wyrównuje i zagłusza resztę. Szczerość jest podstawą każdego związku. Jej brak oznacza, że nie jesteś prawdziwym sobą. Jeżeli powstrzymujesz się przed powiedzeniem czegoś lub nie potrafisz podzielić się jakimś głębszym aspektem swojej osoby ze strachu, że się ośmieszysz lub że rozmówca nie zachowa tego w sekrecie, czas to zmienić. Odkryłem, że jeśli chcę mieć prawdziwych przyjaciół, Muszę sam być dobrym przyjacielem. Chcąc otrzymać szczerość, muszę sam być szczery. Pragnąc szacunku, muszę najpierw okazać go innym. Wibracja dnia. Dzisiaj Wszechświat zachęci cię do okazania wsparcia bliskim. Podziękuj za wszelkie związki i zastanów się, w jaki sposób możesz okazać im czułość i wsparcie. Wartościowa przyjaźń i dotrzymywanie słowa to klucz do sukcesu. Jeżeli uważasz, że w przeszłości nie zawsze tak było, musisz to wyjaśnić. Poszukaj przebaczenia tam, gdzie potrzebujesz je znaleźć i zaoferuj pomoc wszędzie, gdzie możesz. Dzięki temu poczujesz wsparcie we własnym świecie. Aby wzmocnić swoje wibracje, należy osiągnąć pewien poziom zaufania, czyli otaczać się w życiu ludźmi godnymi Twojego zaufania oraz takimi którym możesz je zaoferować. Dzisiejszego zadania nie da się wykonać w jeden dzień. Pomimo to lekcja ta sprawi, że poczujesz większe wsparcie i równowagę w życiu. Podziel się wibracją ofiaruje moje wsparcie i zaufanie tym, których kocham.